Jest szósta. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Amerykańska armia straciła drugi samolot w Zatoce Perskiej. Maszyna spadła nad cieśniną Ormus. Pracownicy ZUS-u walczą o podwyżki. Do negocjacji z zarządem mają wrócić po świętach. Zakupy na Wielkanoc w aktualnościach sprawdzamy, do której będą dzisiaj czynne sklepy. Drugi samolot sił USA rozbił się w Zatoce Perskiej. Pilot został uratowany. Wcześniej nad Iranem strącony został F-15. Samolot szturmowy A-10 Wartok rozbił się w pobliżu ciśniny Ormus. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy F-15 został strącony nad Iranem przekazały źródła amerykańskie. Jeden z członków załogi tej maszyny wciąż jest poszukiwany. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski.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 na pewno nie życiu. Badanie Alkomatem wykazało, że kierowcy obu samochodów byli trzeźwi. Pracownicy zus opuścili okupowany budynek centrali w Warszawie. Nie oznacza to jednak końca protestu. Wrócą do negocjacji płacowych z zarządem w czwartek 9 kwietnia. O tej decyzji informuje rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS.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 Okupacja centrali ZUS przy ulicy Szamowskiej w Warszawie rozpoczęła się w środę 1 kwietnia. Na miejscu było około 30 osób. Przedstawiciele związków zawodowych domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy. To są aktualności jedynki. Wielka Sobota w Kościele Katolickim. Dziś wierni będą święcić pokarmy. Wczoraj w Wielki Piątek ulicami wielu miast przeszły drogi krzyżowe. W Warszawskiej przewodniczył metropolita arcybiskup Adrian Galbas do poszczególnych stacji krzyż nieśli m.in. harcerze, siostry zakonne, straż miejska, a także ruchy i stowarzyszenia katolickie. To jest coś, co daje nam poczucie takiego bycia w tym Wielkim Kościele. Te drogi krzyżowe po to są dla nas, ale dla tych też, których mijamy. To jest piękne świadectwo wiary. Świadectwo wiary Warszawy Pobożnej, Warszawy, która wie, że święta zmartwychwstania nie zaczynają się od wielkanocnego poranka. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Pierwszą Centralną Drogę Krzyżową w Warszawie zorganizowano w 1994 roku. Zakupy świąteczne na ostatnią chwilę, tym, którzy jeszcze dziś się na nie wybierają, przypominamy, że sklepy będą otwarte krócej. Przepisy pozwalają na handel tylko do 14, ale część sieci handlowej kończy pracę jeszcze wcześniej. A według ekonomistów koszty tegorocznych świąt będą zbliżone do zeszłorocznych. Część produktów wprawdzie podrożała, ale wiele innych jest dziś tańszych, potwierdza ekonomista dr Tomasz Wierzejski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 Rafał Bała zapraszam na wiadomości sportowe. Deweloper z Rzeszów. Coraz bliżej finału ekstraklasy siatkarek. Rzeszowianki wygrały z BKS-em Bielsko-Biała 3-0 w pierwszym meczu półfinału. Najlepszą zawodniczką spotkania została atakująca gospodyń Taylor Bannister, zdobywczyni 23 punktów. Mówi przyjmująca z Podkarpacia Julitia Piasecka. Na pewno czułyśmy, że mamy gdzieś kontrolę nad spotkaniem. Mimo to oczywiście bardzo dużo nas to też się kosztowało. Ma wszystko, mimo tego wyniku to, to nie był jakiś bardzo łatwy mecz, że tak powiem. Bardzo się cieszymy na pewno, że, e, że wygrywamy 3-0 u nas. E, no i nie możemy się doczekać już kolejnego meczu. Rywalizacja w półfinale rozgrywana jest do dwóch zwycięstw. Kolejne spotkanie 7 kwietnia w Bielsku Białej. Katarzyna Piter odpadła w półfinale gry podwójnej podczas tenisowego turnieju w Bogocie. Polka i Belgijka Magali Kempen przegrały z Rosjanką Iriną Chromaczową i Amerykanką Karoliną Dolehide 2-6-2-6. Natomiast z, turnieju, z turniejem ATP w Marrakeszu pożegnał się Filip Pieczonka. Polak od do półfinale gry podwójnej, w której uczestniczył z Markończykiem Le Lerusi. Piłkarska reprezentacja Włoch pożegnała trenera Genaro Gattuso, 48-letni szkoleniowiec, był selekcjonerem Italii od czerwca 2025 roku. Włoska Federacja poinformowała, że kontrakt został obustronnie rozwiązany. We wtorek reprezentacja Włoch przegrała z Bośnią i Hercegowiną w finale Barażło o Mundial. To trzecie z rzędu Mistrzostwa Świata, w których zabraknie zespołu z Półwyspu Na koniec dobra informacja z Italii, ale nie dotycząca piłki nożnej. Międzynarodowa Agencja Testowa przebadała 3000 próbek pobranych od sportowców między 30 stycznia, dniem otwarcia wioski olimpijskiej, a 22 lutego, kiedy zakończyły się Igrzyska Mediolan, Cortina, d'Ampezzo. Nie stwierdzono ani jednego przypadku dopingu. Hokej na lodzie, narciarstwo biegowe, biatlon, żwiarstwo szybkie, narciarstwo alpejskie to sporty z największą liczbą testów. Pogoda. Nad Polską sporo chmur wszędzie może przelotnie popadać, ale w ciągu dnia będzie się też rozpogadzać. Najwięcej słońca na wschodzie i północy kraju. Termometry pokażą od 7 stopni w Suwałkach, 13 w centrum do 15 w Krakowie i Rzeszowie. Ciśnienie w Warszawie 1001 hektopaskali. Klimat w niemal całej Polsce jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, najlepsza na północy kraju. Tylko w Kłodzku czujniki wskazują na dostateczną jakość powietrza, a na Śląsku na umiarkowaną. 34% prądów sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. Jedynka. Polskie Radio.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 z jedynką. A, dziś nie tylko wolna, ale przede wszystkim wielka czas ostatnich porządków przygotowywania świątecznych potraw i wielkanocnych koszyczków. No, miło mi będzie towarzyszyć Państwu w tej przedświątecznej krzątaninie. Proszę tylko pamiętać, żeby do wszystkiego podejść na spokojnie. Ale Wielka Sobota to także czas oczekiwania na wielkanocny poranek i nowe życie. A nowe życie może mieć bardzo różne oblicza. Najwięcej emocji chyba wiąże się z tym, jak ten dróg zaczyna się ruszać i żyć i są jakieś tam pierwsze kopniaki, pierwsze oznaki, że to jest nowe życie. I dziś posłuchamy tych, którzy w oczekiwaniu na nowe życie spędzą święta na porodówce. Do rozmowy zaprosiliśmy tych, którzy po latach spędzonych za kratkami czekają na nowe życie na wolności z ekscytacją, ale i z obawą. Na pewno się zachłysnę tą wolnością, ale tam na wolności jest tak naprawdę wiele trudniej. Tu w tym miejscu trzeba mieć nadzieję na lepsze jutro. Chciałabym spotkać się z moim synem, z którym się nie widzę od 9 lat. Będzie też o poranku historia człowieka, który, można powiedzieć, wygrał drugie nowe życie i choć inne niż to poprzednie, to nie poddał się. Początkowo nie wierzyłem, że w ogóle będę mógł wsiąść jeszcze za kierownicę Wszystko się zmieniło, nawet, nawet chodzić musiałem się uczyć na nowo, bo jednak ten balans z rąk zupełnie się zmienił Wielkanoc to przecież święto nowego życia, więc wolna sobota w oczekiwaniu na to nowe życie i o jego różnych obliczach będziemy mówić. Tych radosnych, ale też tych pełnych niepokoju, niepewności. I bardzo się cieszę, że razem spędzimy ten przedświąteczny poranek. Zachęcam oczywiście, żeby do nas pisać i dzwonić. 22 139 2202 to nasz numer. Jesteśmy na naszym Facebooku. Myślę, że to już też dobry czas na składanie świątecznych życzeń. A ja przedświątecznie mówię Dzień dobry, Patryk Michalski Zapraszam do dziewiątej Siedzę na ławeczce Na mojej ulicy Siedzę na ławeczce I patrzę Mówił to teatru Oglądać bez końca Na przechodnie wpatrzeć Ten ma wikt i opierudek Tamten nie ma nic Ten wyrusza, ten przystanął Idzie para wciąż za ręce Każdy człowiek inny W swoją idzie stronę jak wyrusza smutki, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. bajeczka, bajeczka ławeczka, bajeczka, ławeczka i Siedzę na ławeczce Na mojej ulicy Siedzę na ławeczce I patrzę Oto idzie pielczył Widać, że z daleka A zanim tu jest tak Ten, co się rozgląda Ten gość idzie szybko Drugi się nie śpieszy Siedzę dziewczyna, inna się uśmiecha, siedzę na ławeczce, na mojej ulicy, siedzę na ławeczce i patrzę, mógłbym to teatru oglądać bez końca, mógłbym tu pozostać na zawsze. Wavet, so buy like, he it, wavet, buy it, <hisanu> wavet, buy it, wavet, buy it, wavet, buy it, wavet, By it, wavet, buy it, buy it. it, it Witam serdecznie Wielkopolska Waldemar, u nas plus dwa stopnie, no troszeczkę ptaszki się śpiewały, kochani Wielka Sobota, my na stanowiskach pracy i chciałem wszystkim pożyczyć wesołego aleluja, spokojnych, rodzinnych świąt, wszystkiego dobrego. Wierkanoc, aby była spokojna, szczęśliwa i rodzinna. Dziękujemy panie Waldemarze. Rzeczywiście handlowcy kończą intensywne czasy pracy przed świętami. Jeszcze dzisiaj tylko kilka godzin, jak mówiła Ania w serwisie. Proszę pamiętać, że dziś sklepy otwarte najpóźniej do 14.00 będzie można jeszcze podskoczyć, kupić jakieś ostatnie brakujące rzeczy na yy, święta. 20 minut po 6.00 i w kartkujemy kalendarz. 4 kwietnia, kalendarz jedynki. A żeby już nie męczyć pana naczelnika, to ja pominę lata szkolne. Jakoś tam ze zmiennym szczęściem drgnąłem do matury, dostałem się na uniwersytet. W 1960 roku zauważył, odbyła ja się premiera się filmu Zezowate Szczęście Andrzeja Monika. Esperanto, espresso. Nie, a Rok 1959 polskie radio rozpoczęło nadawanie audycji w języku Esperanto. Pamiętam, że myśmy poszli z mamą do kina na Czeplina i ten właściciel kina, bo ludzie krzyczeli, niech ten szczeniak przestanie się śmiać, bo nie mogli <głos> oglądać filmu i mama musiała wyjść z kina. Ponieważ ja się tak śmiałem. W 1932 roku urodził się Jerzy Gruza, reżyser i scenarzysta, twórca popularnych seriali Wojna Domowa i 40-latek. Zmarł w 2020 roku kabaret czy teatr? Właśnie ja od razu protestuję, to chyba jednak nie był kabaret, dlatego że to, co pokazywano w Kwiprokwo od kwietnia 1919 roku do czerwca 1931, czyli przez te 12 lat istnienia teatru, nie wyczerpuje dostatecznie znamion tego, co nazywa się kabaretem. W 1919 roku w Warszawie rozpoczął działalność kabaret Kwi Pro Quo. Jestem zawodu architekter. Jestem absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ale mobilizacja mnie zaskoczyła właściwie w momencie, kiedy zabierałem się do dyplomu. Ja byłem zmobilizowany już w marcu 1939 roku. W czerwcu krótki właściwie urlop, w czasie którego Zdążyłem się tylko ożenić i z powrotem już na kampanię wrześniową. W 1914 roku urodził się Ryszard Białous, jeden z najwybitniejszych instruktorów szarych szeregów, żołnierz Armii Krajowej, dowódca batalionu Zośka. Zmarł w 1992 roku. Dzięki Bioplografowi wynalazca zrealizował kilka filmów krótkometrażowych z życia ulic Warszawskich. W 1875 roku urodził się Kazimierz Pruszyński, wynalazca konstruktor pionierskich aparatów kinematograficznych i kamer filmowych. Zmarł w 1945 roku. Walk I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day to day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t shirt that seemed clean. i'm rubbing my eyes and i felt like there were two days missing as i focused on the time then i made my way to the kitchen but i had to stop from the shock of what Some new shoes on and everybody's smiling Until the break of dawn Take me wandering through these streets Where bright lights and angels meet I'm wearing my brand new shoes Radiowa Jedynka. Mam nadzieję, że przy takich rytmach jajka będą się zdecydowanie lepiej barwić i malować. A to wolna Wielka Sobota w Radiowej Jedynce. W tradycji to dzień, w którym święci się pokarmy na wielkanocny stół. Przygotowanie koszyczka wielkanocnego to chyba jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów związanych ze świętami. Ale co domowe zwyczaje każą nam włożyć do tego koszyczka? O to pytał Michał Szarek. Co według pani powinno znaleźć się w wielkanocnym koszyczku? Jak zwykle jajka, barany, kawałek kiełbaski, ewentualnie chlebek no i, i przede wszystkim barwinek też, żeby to było tak świątecznie. To jest taki ziele, które się wkłada. A dlaczego akurat barwinek tak pani kojarzy się z y, świętami? Ja pamiętam, że to zawsze była taka tradycja rodzinna, a poza tym on w tym czasie jest taki zielony, piękny, kwitnie na niebiesko. Jajka na pewno, bo jajka to jest taki podstawowy produkt w koszyczku wielkanocnym. Musi być kawałek ciasta, bo to jest tradycja. Zresztą nie wiem, czy pan kiedykolwiek zerknął na te przedświąteczne wypieki. Są takie malutkie babeczki, a jak nie ma babeczki, to się kroi kawałek ciasta. W żywności na pewno jajeczko, jakichś kiełbaskach, lebek, sól, pieprz. Jajka, babeczka, masełko, kiełbaska, baranek. No i poza tym co? Sól. Masełko chyba to nie jest typowa tradycja. No ale u nas, na przykład na Podlasiu, no to my kładziemy też i masełko. I jak pani to robi, że to masło się nie rozpływa? To w takim mam dwa małe pojemniczki, w jednym sól, a w drugim masło, takie malusieńkie, z takim tym kryształkowym. No proszę, o maśle w koszyczku wielkanocnym nie słyszałem, taki zwyczaj na Podlasiu. Z kolei w Małopolsce niektórzy do koszyczka wkładają okrawek, czyli kawałek ziemniaka przeznaczony do posadzenia, co miało zapewnić Urodzaj, a w niektórych domach zwyczajem było też święcenie w koszyczku zapałek, którymi rozpalano ogień pod kuchnią. Natomiast dzisiaj chyba w dobie kuchenek elektrycznych i indukcyjnych to już mało kto to yy, robi. Ale zwyczaj być może jeszcze jest. Polskie Radio Jedynka. I 28 minut po szóstej święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. To, jak powiedziałem, jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów wielkanocnych. Ale w Kościele Katolickim Wielka Sobota to czas oczekiwania. Wierni w tym dniu czuwają przy symbolicznych grobach Jezusa w oczekiwaniu na zmartwychwstanie, na nowe życie. Dlatego dzisiaj właśnie Wolna Sobota też w oczekiwaniu na to nowe życie, które może być bardzo różne oblicza. Bo w tej atmosferze oczekiwania na nowe życie Zaglądamy do szpitala imienia świętej rodziny w Warszawie Na oddział porodowy Tam nikt nie szykuje wielkanocnego koszyczka Jutro nie będzie chyba świątecznego śniadania Ale właśnie tam atmosfera oczekiwania na nowe życie jest wyjątkowa Niepewność przeplata się z nadzieją, ból, z ekscytacją I w takim oczekiwaniu na przyjście na świat swojego drugiego syna Jest przyszła mama Patrycja Bednarek Którą tuż przed świętami odwiedziła Izabela Kostysza Amen. Jakie emocje Pani towarzyszą w tych właściwie ostatnich minutach, tuż przed narodzinami? Takie pozytywne zniecierpliwienie, myślę przede wszystkim, bo mimo, że to jest drugie dziecko, to to jest nowy człowiek, no i po dziewięciu miesiącach noszenia go w brzuchu wreszcie chciałoby się go poznać, więc tak, to takie, takie zniecierpliwione oczekiwanie, to myślę najlepiej opisuje. Kiedy do Pani dotarło tak naprawdę, że będzie Pani po raz drugi mamą? To się nie działo tak szybko, to prawda, najwięcej emocji chyba wiąże się z tym, jak ten brzuch zaczyna się ruszać i żyć i są jakieś tam pierwsze kopniaki, oznaki, że to jest nowe życie. Im one są intensywniejsze, tym bardziej wiadomo, że to będzie no, ktoś żywy, kogo można będzie za chwilę poznać. Więc tak, do tego się dojrzewa. To nie przychodzi od razu. No właśnie, Co Pani poczuła tak emocjonalnie, jak Pani poczuła fizycznie te pierwsze kopnięcia? To już jest mój drugi syn, będzie mój drugi syn. Pierwszy syn ma 8 lat, więc to był długi czas oczekiwania, kiedy chcieliśmy mieć drugie dziecko i wreszcie się udało, więc to były niesamowite emocje. Takie naprawdę ciężko porównać z czymkolwiek innym you <laughs> I wzruszenie, i radość, i dużo takiej też niepewności, jak się zmieni życie. Więc y, miks wielu różnych rzeczy. Co było dla Pani największym zaskoczeniem w czasie ciąży? To myślę, że dzisiaj mamy dużo możliwości podglądania, jak ten maluch w środku wygląda. I porównywanie go do pierwszego dziecka były takimi elementami zaskoczenia, na przykład, że na USG było widać, że ma włosy, a pierwszy syn nie miał. I to jest takie niesamowite, że to jest ktoś zupełnie nowy i inny. Lub też jego zachowanie, które na przykład też mnie zaskoczyło, ja piję dużo kawy, a on okazuje się nie lubi kawy. Mój pierwszy syn bardzo lubił kawę. To są takie małe rzeczy z dnia codziennego, które bardzo wzruszają i uświadamiają, że to będzie po prostu całkowicie nowy człowiek. Czy zdarza się pani rozmawiać z dzieckiem, które jest u pani w brzuchu? Tak, zwłaszcza w momentach, kiedy mi dokucza w sposób bardzo uciążliwy. <śmiech> na przykład zaczyna ruszać się wtedy, kiedy ja bardzo chciałabym spać albo nie pozwala mi spokojnie dokończyć spaceru, bo też akurat wymyślił jakąś pozycję, która uniemożliwia mi pójście dalej. Na dwóch kroków dalej. I to jest fajne, myślę, tak? On zna mój głos, ja wiem, że on mnie słyszy, bo on tam zawsze coś wtedy zrobi. I zresztą rozmawiamy z nim całą rodziną. Tak samo tata, tak samo brat. To jest strasznie fajne. A kiedy zostaje pani sama ze swoimi myślami, to jakie scenariusze najczęściej pojawiają się w pani głowie? Taka duża obawa, jak właśnie zmieni się życie całej rodziny, gdzie do tej pory cała uwaga nas jako rodziców skupiała się na jednym dziecku, teraz będzie musiała podzielić się na dwoje, czy też rozmnożyć się na dwoje. I to jest takie coś, co mnie jako mamę szczególnie dotyczy i martwi, żeby nikt nie poczuł się w tych relacjach opuszczony albo pozostawiony sam sobie. Także myślę, że to najbardziej. No i to oczywiście w praniu trzeba będzie przetestować, nie da się tego zaplanować, ale myśli torturują. A co by Pani chciała powiedzieć dziecku tuż przed jego narodzinami? Że brat bardzo na niego czeka. Nie może się doczekać, jak będzie wyglądał, jak będzie się zachowywał, jak będzie uczestniczył w życiu naszej rodziny. Brat miał szczególnie dużą więź z brzuchem, więc jeżeli synek będziesz pamiętał jakieś kopniaki albo mocniejsze szturhańce, to nie mama, to naprawdę był twój brat, <gry> który próbował cię przesunąć. Gdyby pani mogła zatrzymać jedną emocję z tego czasu ciąży na zawsze, to co by to było? Oj, to chyba to pierwszy moment, kiedy się dowiedziałam, że jestem w ciąży. To po prostu totalne rozklejenie, tak? Były łzy, było wzruszenie, było zaskoczenie, aczkolwiek bardzo jakby planowane dziecko. Natomiast ten moment, kiedy dowiedzieliśmy się, ja się dowiedziałam, że to się udało, był totalnie magiczny. Więc to na pewno będzie to. Jeszcze ostatnie pytanie. Czy jest już wybrane imię dla syna? To jest bardzo kontrowersyjny temat. Każdy z naszych członków rodziny, czyli ja, tata i brat, każdy miał swój typ. Wczoraj zdecydowaliśmy się na losowanie, które jednak nie było najlepszym pomysłem i ostatecznie robimy ukłon w stronę syna, który wybrał imię Leon, więc będzie Leon. Przyszłej mamie życzymy szczęśliwego rozwiązania, kto wie może Leon już jest z nami. Trzymamy kciuki zatem za całą rodzinę i pani Patrycja przyznała, że ma pewne obawy związane z tym, że teraz to rodzicielskie uczucie będziemy musiała pomnożyć na dwóch synów. Pani Patrycjo, spokojnie, miłość to takie wyjątkowe uczucie, które się mnoży, gdy się je dzieli. To wielka, wolna sobota w oczekiwaniu na nowe życie. cudem jest, doceniają pewnie ci, którzy czekają, tak jak pani Patrycja, na to nowe życie, które ma się narodzić, ale niektórym towarzyszy przy tym też wiele obaw, bo po drugiej stronie więziennych krat kończy się kara, ale zaczyna się coś znacznie trudniejszego, czyli powrót do życia. I mówiąc dziś o tym symbolicznym nowym życiu, odwiedzamy teraz zakład karny, w którym osadzeni walczą o drugą szansę, choć świat nie zawsze czeka z otwartymi ramionami. Nasza reporterka Anna Zakrzewska odwiedziła oddział zewnętrzny na warszawskim Bemowie i rozmawiała z osadzonymi, które po wyjściu z zakładu karnego będą próbowały zacząć wszystko od nowa. Dzień dobry, mam na imię Sylwia. W zakładzie karnym przebywam od dziewięciu lat. Jak będę wychodziła z zakładu karnego, już na koniec kary będę miała ponad 51 lat, więc no, mam jakieś tam swoje plany na przyszłość. Owszem, chciałabym spotkać się z moim synem, z którym się nie widzę od 9 lat, podjąć normalnie pracę, przede wszystkim będę musiała sobie wynająć mieszkanie, bo nie mam gdzie wracać, no i jakoś to życie już dalej prowadzić. tak. Święta Wielkiej Nocy kojarzą się z odrodzeniem, z nadzieją, czy te symbole mają dla Pani jakieś szczególne, osobiste znaczenie? Tak. Ja żyję nadzieją w tej chwili. Mam jakiś tam swój prywatny problem. Mam nadzieję, że to po prostu no, wróci do normy. Więc no zobaczymy. No nadzieję mam. mam. No tu w tym miejscu trzeba mieć nadzieję. No, no nadzieję na lepsze jutro. Więc ktoś, kto już siedzi tyle lat co ja, ma tą nadzieję, że coś się zmieni. A na co najbardziej czeka Pani po wyjściu na wolność? Jest coś, czego Pani brakuje tu? Najbardziej? Tak, brakuje mi tu mojego dziecka, który już będzie pełnoletni, jak będę wychodzić. Ale czego mi najbardziej brakuje? Najbardziej mi brakuje tutaj hmm, rodziny, takiej prawdziwej rodziny. Nigdy jej, raczej znaczy miałam miałam rodziców, miałam yy, rodzeństwo, ale tak naprawdę chciałabym, żeby to moje życie po prostu ułożyło się tak, jak ja tego chcę i na moich zasadach. Nie będę żyła tak, jak żyłam przed osadzeniem mnie, że żyłam tak, jak ktoś mi mówił. Jestem teraz silniejsza, jak wyjdę stąd, mam swój cel. Przede wszystkim spotkać się z dzieckiem, wynająć mieszkanie, znaleźć pracę i żyć normalnie. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, jestem tu pierwszy i ostatni raz. Więcej tu nie wrócę. Jak pomyśli sobie Pani o tym dniu, kiedy opuści Pani te bramę, stanie przed? Co Pani zrobi jako pierwszy? Pojadę do mojego syna. Pierwsze, co zrobię. Mam na imię Patrycja, jestem drugi raz. Łączny wyrok, prawie 7 lat. Czym dla Pani jest nowe życie? Nowe życie, nowy start, nowa ja. Nowe możliwości, ale do tego trzeba dojrzeć. Trzeba dużo w sobie przede wszystkim przepracować. Można zrobić to własnymi siłami. Można i z pomocą osób bliskich, mniej bliskich lub nawet i obcych. Czy w takim miejscu jak zakład karny łatwo jest sobie wyobrazić... Te nowe życie, jak to będzie wyglądać po wyjściu stąd? Jeżeli jesteśmy tutaj zamknięte, to jakie my nie jesteśmy już oczytane, czego my nie zrobimy, jak wyjdziemy na wolność, to wcale tak nie jest. Tam na wolności też toczy się życie. Tutaj tak naprawdę nie mamy takich dużo zmartwień, jakieś tam byle jakie problemy, walka o, o prysznic, o toaletę, ale tam na wolności jest tak naprawdę wiele trudniej. W jaki sposób chciałaby Pani wykorzystać? tę swoją drugą szansę? Drugą szansę. Ja jestem y, bardzo pomysłowa, energiczna. Na pewno y, wykorzystam to w ten sposób, że wrócę tam, gdzie byłam, czyli do, do sióstr, do Caritasu. Tam też będę mogła odpracować prace społeczne i tą drugą szansę wykorzystam teraz na 100%. Na pewno nie mogę wrócić do tego samego towarzystwa, do tych samych osób, z którymi miałam Wcześniej kontakt, więc stawiam cel. Ostatnio zrobiłam kurs, wizerz i paznokcie. I będę szła w tym kierunku. Czyli jakiś plan już na początek jest? Cel. Cel, Cześć. tak. Ja stawiam cele, nie plany. Czy jest coś, czego najbardziej brakuje Pani tu w zakładzie karnym? Na pewno się zachłysnę tą wolnością i chyba najpierw tym się najem. Spotkanie z dziećmi. To jest, to jest taki cel największy. I niech ten cel stanie się rzeczywistością. Wolna sobota w wielką sobotę w oczekiwaniu na nowe życie za 20 minut. Siódma. Lato znów dmuchnęło prosto w twarz. Czas ruszyć tam, gdzie mali nowy wiatr. Już doznam powietrza pełne. Bo przy tobie raczej wszystkie dobre są A też ktoś ostatnio mówił, że przy tobie... I już biegniemy Wolna sobota w kalendarzu u nas to już dzień świąteczny, czuć taką świąteczną atmosferę, tradycja każe dzisiaj przygotować wielkanocny koszyczek, zresztą w ogóle święta wielkanocne i w kościele i w polskiej tradycji pełne są wspaniałych symboli i zwyczajów, natomiast raczej symbolicznie Wielkanoc obchodzi się w Stanach Zjednoczonych i tam teraz się przenosimy z nami Jan Pachlowski, nasz korespondent, dzień dobry Janku. Dzień dobry, koniec. się. No właśnie, Amerykanie w zasadzie świętują tylko y, jutrzejszą Wielkanoc i to tak trochę później niż Polacy, no bo u nas zaczyna się od śniadania. To prawda, A po południu i przede wszystkim będzie też pieczona szynka, indyk. Jest to troszeczkę inaczej niż w Polsce. Rano zabawa jak hunting, czyli do takich plastikowych pisanek będą schowane przeróżne prezenty. Te pisanki będą chowane też w różnych miejscach. W A to domu, u nas coraz popularniejsze też się staje akurat. To jest właśnie taka amerykańska tradycja, która też jest powoli zakorzeniana właśnie w polskiej celebracji Wielkanocy, ale zdecydowanie więcej właśnie tej tradycji polskiej jest w przypadku Polaków i też Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy może nie mówią jeszcze po polsku, ale nauczyli się, celebracji właśnie jeszcze od swoich przodków, celebracji tego bardzo ważnego święta przecież w polskiej kulturze i tradycji. Z mikrofonem Polskiego Radia rozmawialiśmy o Wielkanocy, jaka jest w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym naszym gościem jest ksiądz Tomasz Zalewski. Jest proboszczem parafii w Naples na Florydzie. To jest południowo-zachodnia Floryda. Zapytaliśmy się księdza Tomasza Zalewskiego, jakiego zanim święta, te amerykańskie Wielkanocy, można zostawić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 podkreśla ksiądz Tomasz Zalewski z parafii Naples na Florydzie. Natomiast tutaj oczywiście święconka jest bardzo ważną ponoć tradycją, jest przez Amerykanów nieznana i oczywiście w miejscach, gdzie Polaków nie brakuje, Chicago, Nowy Jork, jest wiele polskich parafii i tam święconka odbywa się normalnie, natomiast w takich miejscach, gdzie jest małe sąskie piska Polonii, to właśnie Polonia zwraca się do amerykańskiego księdza z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 Mówili nasi rodacy, z którymi rozmawialiśmy na Florydzie. Wielkanoc, tak jak podkreślamy, w Stanach Zjednoczonych celebrowana jest tylko w niedzielę, ale w poniedziałek w Białym Domu odbędzie się oczywiście impreza, na którą zaprasza prezydent i pierwsza dama, czyli toczenie jajek. Tam będzie takich prawdziwych jajek, aż 40 tysięcy, wykorzystywanych czyli, przede wszystkim do jedzenia. Czyli jakieś wielkanocne tradycje w Ameryce też są. Janku, mimo wszystko smacznego jajka i dobrych świąt. Jan Bachlowski, dziękuję. dziękuję. And within the reach of my hands, she's sound asleep. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high High and low high, high There's a end to length I'll go To find a game Upon this my dreams are depending Through the dark I send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 Za 10 minut będzie siódma, to wolna sobota w Wielką Sobotę, tuż przed Wielkanocą, która przecież jest świętem życia i o tym dziś przypominamy od samego rana. Wielkanoc to dobry czas, żeby docenić życie, nawet jeżeli jest pozbawione trudności, docenić i wykorzystać wszystkie jego możliwości, które nam daje. Nawet jeśli wcześniej coś zabrało. A przykład daje Bartosz Ostałowski, który drugie życie dostał po wypadku samochodowym, w którym stracił obie ręce. Bartosz wiele lat temu podczas wypadku właśnie doznał takiego urazu, ale to nie spowodowało, że zrezygnował ze swojej miłości, jaką są wyścigi samochodowe. Wręcz przeciwnie. Weronika Puszkar wysłuchała jego wyjątkowej historii pasja od najmłodszych lat prowadziła mnie do motoryzacji. Później to wielkie marzenie, żeby się ścigać, żeby zostać kierowcą rajdowym. No i przydarzył się wypadek, w którym straciłem obydwie ręce. Wydawało się, że wszystko jest przekreślone. Natomiast bardzo chciałem dalej mieć kontakt z samochodami, z wyścigami. i Mimo tego, co się wydarzyło, czułem, że jeżeli Ocalę Twoją pasję. To jeszcze nie wszystko jest stracone. Staram się właśnie mówić, że nie myśl o tym, co było, nie myśl o tym, co będzie, to po prostu wykorzystuj dzisiejszy dzień jak najlepiej. A kiedy ci to przyszło do głowy? W jakim czasie po wypadku? Bo wyobrażam sobie, że mhm. kiedy spotyka nas coś strasznego, to mamy w sobie no bardzo długo wiele złości i mhm. takiej niewiedzy, co dalej mamy zrobić i jak mamy żyć. Tak, rzeczywiście początkowo nie wierzyłem, że w ogóle będę mógł wsiąść jeszcze za kierownicę. Wszystko się zmieniło, nawet, nawet chodzić musiałem się uczyć na nowo, bo jednak ten balans bez rąk zupełnie się zmienił. Później wróciłem do domu, widziałem ten mój samochód, który był zostawiony, jakby rozgrzebany wtedy jeszcze przed wypadkiem, mój motocykl. No i rzeczywiście zacząłem próbować jeździć, jeździć z drugim kierowcą, który mnie asekurował i po tym kolejnym roku zadzwoniłem do klubu, powiedziałem... Nie mam rąk, ale mocno trenuję. Chciałem przystąpić do egzaminu na licencję wyścigową. Było lekkie zaskoczenie po ich stronie. Powiedzieli, dobra, spotkajmy się na torze, przekonamy się jak to wygląda, jak prowadzisz. No i tak się stało. A później okazało się, że byłem pierwszym w ogóle kierowcą w historii, który właśnie zdobył licencję bez rąk. Ile pracy Cię to tak naprawdę kosztowało? To żeby wrócić, żeby móc się w ogóle ścigać z kimś. I jak wyglądał ten taki codzienny wysiłek? To było łączenie dwóch światów. Jedno to było takie codzienne życie, szukałem rozwiązań, pomysłów, jak mogę sam zjeść obiad, zrobić śniadanie rano. Generalnie zacząłem uruchamiać swoje stopy, zwiększać zakres ruchów. Stwierdziłem, że wykorzystam właśnie swoje stopy, bo one mi zostały. Wykorzystam to, co mi zostało, czyli na przykład ramię, bark, żeby coś pociągnąć, coś sobie podać. Zacząłem się uczyć właśnie na przykład trzymając szczoteczkę do zębów stopą. Dzień za dniem, kiedy ta noga bolała, ta szczoteczka mi wypadała z palców. Ile razy chciałeś dać sobie spokój? Był taki moment, że każdego dnia. No ale to też właśnie była ta motywacja związana z jeżdżeniem, i tutaj też rozkładałem matę, rozciągałem nogi, robiłem skłony. Denerwowałem się, frustrowałem, nie widziałem tego progresu, ale już minął tydzień, to był progres, jak minął miesiąc, to był jeszcze większy. Kolejnego dnia mówiłem, dobra, spróbuję jeszcze raz. Jak to wszystko tłumaczyłeś swoim bliskim? Mhm. Bo wyobrażam sobie, że oni z jednej strony mogą chcieć dobrze, mhm. ale z drugiej strony mogą nas zagłaskać. Jeżeli tak. jesteśmy w tak trudnej sytuacji, to bardziej może chcą nawet za nas coś zrobić, mhm. żeby nam pomóc. A to tak naprawdę wcale nie pomaga, nie zawsze. Zdecydowanie, lepiej jest jak tej pomocy mają mniej, bo one wtedy mają lepszą motywację do tego, żeby próbować samemu To Czasami jest brutalne, bo widzisz, że komuś coś wypada, nie wychodzi, po prostu aż nie swędzi ręka, żeby pomóc Ale właśnie lepiej tego nie robić, bo on wtedy ma szansę robić ten progres Dzisiaj jak się czujesz za kierownicą? Kiedy się ścigasz? Na co dzień też poruszasz się tak. autem? Zresztą teraz też przyjechałeś z samochodem, mhm. nagrywamy naszą rozmowę w samochodzie tak, no samochód stał się takim codziennym narzędziem i bardzo się cieszę, natomiast jeszcze to się potęguje na torze. Mechanicy pomagają zapiąć mi pasy, ustawiają auto i zamykają drzwi. Ja wtedy czuję, że znika ta moja niepełnosprawność, a ja po prostu jestem jednym z zawodników i tylko to się liczy, co potrafię zrobić za kierownicą. Bartosz Ostałowski, jedyny drifter na świecie, który prowadzi samochód stopą, który nie poddał się i czerpie garściami z nowego życia, które otrzymał, rozmawiała z nim Weronika Puszkar. W podobnej sytuacji pani Alicja, która pisze na naszym Facebooku, kilkanaście lat temu dostałam drugie życie po ciężkim wypadku samochodowym spowodowanym przez pijanego za kierownicą. Skutki wypadku Czuwam do dziś, ale żyje. To najcenniejszy dar. I o tym dzisiaj przypominamy. W tę wyjątkową, wolną, wielką sobotę za 5 minut siódma. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.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 To jest radio, autopromocja, reklama, josera, we care, you grow.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 Zapraszam Monika Gniewaszewska. Kłopoty z przejazdem pojawiły się na dziewiętnastce, na Lubelszczyźnie, na, Radzyń, na trasie Radzeń Podlaski-Kock w miejscowości Kolonia Paszkowska na 243 kilometrze autoosobowe wypadło z drogi. Tutaj niestety mamy dwie osoby poszkodowane. Na miejscu pracują służby medyczne, a kierowcy muszą jechać na zmianę jednym pasem, także uważajmy. Poza tym natężenie ruchu nie jest duże. Jedziemy na głównych trasach bez spowolnień i sprawnie. Przypominamy tylko o prowadzonych w wielu miejscach pracach drogowych duże zmiany mamy na czwórce na trasie Katowice-Kraków, gdzie w okolicach węzła Chszanów kierowcy korzystają z jednej jezdni, zarówno jadąc w stronę Krakowa, jak i Katowic. Dwa pasy są w kierunku Krakowa, jeden w stronę Katowic. Podobny układ jezdni jest na północy kraju, na trasie węzeł Gdańsk-południe węzeł Rusocin, gdzie także kierowcy jadą jedną jezdnią w obie strony. Tu jeden pas jest w kierunku Łodzi, a dwa w stronę Gdyni. No tej porze jednak jeszcze ruch jest na tyle nieduży, że nie widać w miejscach prowadzonych prac spowolnienia, a tym bardziej korka. No i jak zwykle w takie dni na drogach jest więcej patroli. Tak jest choćby na Podkarpaciu, gdzie tylko jak pojawią się korki, policja gotowa jest do pomocy, mówi Ewelina Wrona z Biura Prasowego Podkarpackiej Policji. Podczas prowadzonych działań funkcjonarze będą reagować przede wszystkim na niebezpieczne zachowania kierujących, udzielać pomocy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego oraz dbać o to, aby ruch na głównych trasach odbywał się płynniej i bez zakłóceń. No i też policja przypomina o zakazie ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 12 ton. Dziś w godzinach 18.22 obowiązuje taki zakaz, a jutro i pojutrze przez cały dzień od 8.00 do 22.00.